informacji. Po to, żeby że, ktoś to żeby zrobił. Żeby tutaj szaleć wstępem, Ta akcja idzie i to było dla mnie tak nienaturalne nagranie, że szczerze mówiąc aż się zdenerwowałem. No nie, no spokojnie, to naprawdę napij się wody. Teraz boję, boję się zadać to pytanie, Oldze, czy znalazłaś swój kwintet? Ale ja tylko szóstka jeszcze, jedno słowo. A dobrze, no dobrze. Szóstka. Ciekawe stereo. Rzeczywiście w lewym głośniku siedział Papageno. Pomiędzy głośnikami siedział Tamino, a wszystkie damy stłoczone w prawym głośniku. Brawo dla, dla reżysera dźwięku. To było, było naprawdę fajnie. Ale słuchać. nie w bufecie. Nie, nie, nie. To tam wszyscy byli na miejscu. Znakomity chór. Narracja idzie. Sotto w było. Trochę to, co ja się mówiła, że troszkę było tak raz do przodu, raz do tyłu, bo tu łatwiej, tu szerzej, wiadomo, niektóre zdania trudne do, do powiedzenia. Brakowało mi wyzyskania do końca detali. Przed wejściem grzmotu i przed wejściem chóru jest poprzez trzy czwarte taktu, wejście rogów i jest crescendo w kwintecie na tej pustej G, gdzie naprawdę można pociągnąć i tam dynamicznie nie zdarzyło się nic, przez co grzmot nie miał przygotowania. <śmiech> Dobrze, ja wracam do o, Olgi. To... Tak? Był ten kwintet czy nie? Oczywiście, że był. Był. Na szczęście. Na szczęście. No był. to mów. Łukaszu, pozwolę sobie nie zgodzić się z tobą. Ja wiem, ja specjalnie się zdenerwowałem, bo że to będzie to najbardziej... Ale podobało. ja się nie zdenerwowała. <grym> Więc wreszcie mam swój kwintet i to była piątka. Bo wszyscy zapominamy o tym, że opera jest gatunkiem, który nie zawsze można zobaczyć, ale można tylko posłuchać. I w piątce... Ja dostałam wreszcie operę, którą wystarczająco było tylko posłuchać, bo mieliśmy w niej wszystko. Jeśli szukamy w operze tylko i wyłącznie tego, co jest zapisane w nutach, zwłaszcza w operze czasów dawnych, a jednak mimo wszystko coraz dalej jesteśmy od Mozarta, bo już prawie tam ile? 230 ponad lat minęło. Jeżeli będziemy szukać tylko i wyłącznie tego, co jest zapisane w nutach, to pamiętajmy, że jednak więcej informacji na ten temat w tych nutach nie znajdziemy, dlatego że wtedy... Cała interpretacja właściwie była domeną wykonawcy. I to, że w piątce i dyrygent, i śpiewacy, ale też i dźwiękowcy odważyli się na pewien rodzaj ekstrawagancji, można powiedzieć, eksperymentu jakiegoś, to moim zdaniem raczej tylko podbiło walory tej partytury tego kwintetu, bo patrząc na te wszystkie nagrania, które mamy, a mamy tego czarodziejskiego fletu kilkadziesiąt, a może nawet i kilkaset nagrań, jeśli mamy powielać coś, co w partyturze jest i czego nie odczytamy pomiędzy tymi dźwiękami, czyli retoryki, to w tej piątce mieliśmy ją, może nawet w nadmiarze, ale mieliśmy tak podaną znakomicie, również jeśli chodzi o plany dźwiękowe, jeśli chodzi o artykulację, o operowanie szeptem, operowanie wibracją właściwie u każdego śpiewaka. Mieliśmy wreszcie damy, które się odezwały, można było powiedzieć: To nie są zwykłe kobiety, to są faktycznie damy. Była bardzo specjalna barwa. To było bardzo żywe, teatralne, piękne nagranie. I to pianoforte, które oczywiście, no tak jak... Podejrzewamy, że wiemy kim jest prawda, prowadzący to nagranie, który słynie właśnie z takiej ekstrawagancji chyba w każdym swoim nagraniu. Ale wydaje mi się, że akurat w jego przypadku to jest tak zawsze bardzo przemyślane. Nie tylko jeśli chodzi o warstwę recytatywów, bo uważam, że to jest dyrygent absolutny mistrz, jeśli chodzi o recytatywy. Nie zapominajmy o tym, że nie słuchamy jednak tych jeszcze dialogów mówionych. Tak więc u niego jakby każda fraza jest bardzo przemyślana I w obliczu tej piątki mnie się wydaje, że czwórka i szóstka nieco blado wygląda pod względem wyrazu, retoryki i nawet wszystkich swoich walorów, bo na przykład akurat głosy dam były bardzo dobre w czwórce, zwłaszcza pierwsza dama. Jeśli chodzi o szóstka, no przeciężkawe to były głosy. Piękny był kontrast, jeśli chodzi o zróżnicowanie barwy Tamina i Papagena, mamy bardzo... Bliski, taki jasny, legatowy, piękny, szlachetny tenor, a z drugiej strony mamy um, nieco taki prosty, przytłumiony, przeciężkawy głos Papagena. Ale tak jak mówię, gdy dostałam tę piątkę, jakby już nie miałam ta, być może takiego serca do tej szóstki, przepraszam. Nie, wszystko jasne, oczywiście. Bardzo dziękuję. W ten sposób zamykamy pierwszą rundę, chwila oddechu, łyk wody. Teraz poproszę naszą publiczność zgromadzoną w studiu o zagłosowanie na kartkach i wskazanie, które nagranie powinno według Państwa wygrać dzisiejszy Trybunał. Stąd to zamieszanie, teraz szum i już w tej chwili zbieramy Państwa typy, a co... Powiecie mi, rezygnujemy z dwóch interpretacji. Z których? No ja bym zaproponowała czwórkę w pierwszej kolejności. Z mojej strony. Czwórkę i jeszcze jeden. To za chwilę. Czwórka i szóstka ode mnie. E, czwórka i szóstka od Alka. Łukasz? Ja się jeszcze waham tutaj, bo ja na pewno no już muszę być konsekwentny. zresztą z radością, bo to będzie fajne. E, piątka. Eee, no, pomimo, że po wiem racji, dalej, ale, ale po prostu trzeba robić awanturę bo a bez czyli awantury to tak nie, ma, jest opery, bo nie ma opery nawet nie jest dyrygent, prawda? E, tylko to nie, semi-conductor ale w ogóle to, to jest dyrygent e, natomiast waham się pomiędzy czwórką a szóstką bo do czwórki szóstki mam różne ale chyba pożegnałbym się z szóstką żeby zobaczyć czy przyjdą basy z bufetu w czwórce dobrze, dobrze, dziękuję no, ale mają śpiewać, kapłani czy Janno, dodasz drugi typ już? ja poproszę szóstkę szóstkę, e, Janna i Olga Dokładnie, czwórka i szóstka. Czwórka i szóstka. Bardzo dziękuję, czyli jeżeli dobrze wszystko zanotowałem, rezygnujemy z czwórki i rezygnujemy z szóstki. Tak? I teraz biorę tę kartkę, którą pokazywałem na początku. Ja odklejam karteczkę, a oni mówią. Kto ukrywał się pod czwórką? No i teraz następuje cisza z reguły. To jest taki radiowy stan, który najbardziej lubimy. Ale w tych 400 edycjach, w 395 no właśnie, dochodziło tutaj do różnych niepotrzebnych sylab i słów i w ogóle. To jest nagranie, które powstało we wrześniu i październiku 1969 roku, dekka rok 1970. Taminem był Stuart Burrows. Papageno to Harman Prey. To dodam jeszcze, że paminą Pilar Lorengar, papageną Renatę Holm, a królową nocy Kristina Deutekom. To nagranie chóru wiedeńskiej Opery Państwowej, wiedeńscy filharmonicy. Całość poprowadził Georg Scholti. To było pierwsze nagranie Scholtiego, drugie zarejestrował w roku 1990, czyli pierwszy Scholti ukrywał się pod czwórką. Łukasz się cieszy, świetnie. Nie, ja się uśmiecham tylko. Uśmiechasz się, dobrze. Mamy płytę, oczywiście. No. Masz, my też mamy. E, szóstka. <grym> szóstka, to były cztery głosy na szóstkę. O, tutaj byliście zgodni. Coś powiecie? To był Karajan? Nie, to nie był Karajan. Ten. Ale jakoś tak gdzie Karajan, a... No bo te stare Karajany takie były. Panie. Były świetne. Jeśli z czegoś nie jestem pewna, ale wolę nie, nie, nie mhm. mówić. To jest nagranie późniejsze o całą dekadę, z września 1980 roku. Muzykverein w Wiedniu. RCA, rok 1981. Taminem był Erik Tapi, Papagenem Christian Bösch. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Pamina, Ilana Kotrubas. Tam Liwań ten. Elisabeth Kales z Papagena. Królowa Nocy. Wuala Zdzisława Donat. Całość poprowadził James Levine. Nagranie chóru Oper Wiedeńskiej, wiedeńscy filharmonicy i, jak wspomniałem, James Levine, który ukrywał się pod szóstką. Rezygnujemy z czwórki, rezygnujemy z szóstki, z pięknych nagrań, ale cztery równie piękne, jeszcze piękniejsze pozostały. Przechodzimy do rundy drugiej. To słucha, nie błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawry Dziś przypominam, płytowy Trybunał Dwójki obraduje po raz czterechsetny. Słuchamy czardziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta, razem ze mną w studiu Olga Pasiecznik, Janna Freszel, Łukasz Borowicz i Aleksander Laskowski. Jesteśmy w rundzie drugiej, fragment dwóch arii Tamina i Paminy. Zatem rozpoczynamy od nagrania numer jeden. Oh, the some Aria Tamina z pierwszego aktu This Bildnis Tamino otrzymuje od trzech dam portret pięknej córki królowej Paminy, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Jak wiemy, kobiety przekonują go, że Pamina została porwana przez nikczemnego czarnoksiężnika imieniem Zarastro. I Aria Ach i Fils Paminy. Pamina pogrążona w rozterce, gdyż Tamino uparcie milczy. Co ona uważa za oznakę objętności, więc rozpaczona dziewczyna w żaden sposób nie potrafi sobie wytłumaczyć zachowania ukochanego. To była nasza jedynka i słuchamy dwójki. Fire breath. Tamino. jak bliski sercu obraz ten, jak piękna patrzy na mnie twarz, jakby się spełniał cudny sen i serce nowym rytmem drga. A Pamina, czuję jak się świat rozpada, gaśnie mej miłości blask, szczęście nie jest mi pisane, chociaż serce kocha tak. Poproszę o nagranie numer trzy. Nagranie numer 3 Pamina, Ach, ich fühlst i Tamino, this bitness. Pozostało nam jeszcze nagranie numer 5. Tamina Bildnis z aktu pierwszego i Paminy Ach i Fil z aktu drugiego, czardziejskiego fletu Wolfganga Madusza Mozarta i cztery interpretacje. Jedynka, dwójka, trójka i piątka tak nam się ułożyły w tej rundzie. Łukasz. Dotarliśmy do takiego punktu niemożliwego w cudowny sposób, który pokazuje, dlaczego, tak, dlaczego trzeba mieć na półce te wszystkie nagrania i wszystkie ze sobą zabierać na bezludną wyspę. Jakby To są tak różne sprawy. No, rewolucja wykonawca historycznego z całym cudownym, swoim znaczeniem jest im ogromnie bliska, a z drugiej strony nagrania bardziej tradycyjne. Przypuszczam, że jeden z dyrygentów dyrygujących tym nagraniem, które tak wolno tam się rozpoczynało, urodzony w latach 80. XIX wieku być może nawet. I w związku z tym jego dziadek żyjący w czasach Beethovena. I te pytania kto wie, kto ma prawdę? No, może nie, może, może krótsze pokolenia. Nieważne. No, nie, no, Chodzi mi o ten znał dystans. Mozarta, powiedz tak. od razu i koniec. <laughs> Pytanie, czy ci, którzy znali Mozarta, cokolwiek by nam dali ciekawego, biorąc pod uwagę, że podobno uwertura była pisana w nocy przed prawykonaniem. Dzisiaj ta uwertura sprawia wykonawcom najczęściej dosyć duże problemy. Wyobrażam sobie ten potworny chaos, który musiał panować podczas tej pierwszej nocy. To się pewnie, ledwo wszystko mówiąc wprost, trzymało razem. A dzisiaj tak się nie dzieje? Różnie bywa. Ciekawie, jak śpiewał Shikaneder. W ogóle no, cudowny człowiek, taki nasz bogusławski. Zresztą miał bardzo smutną końcówkę. Ja bardzo o nim dużo myślę, prawda? On, Potem miał jakieś kłopoty duże, mentalne, prawda? Fenomenalny człowiek i oni razem, ci cudowni ludzie, którzy to stworzyli. No i właśnie jak do tego się odnieść? To jest dziedzictwo kulturowe i oceniać dziedzictwo, które się zmienia na przestrzeni lat, tak jak odczytanie klasyki literatury jest czymś z gruntu niemożliwym i wręcz błędnym. No, w związku ale z tym porozmawiamy to o, o tych nagraniach? Czy, no, czy tak w... będziemy ja, dalej e, dyskutować o teatrze? Nie, każdy adwokat musi rozpocząć mowę od, w taki sposób, żeby przygotować obronę swojego klienta. Myślałem, że już skończyłeś. Ja reprezentuję w tej chwili klienta numer 3 W związku z tym musiałem zrobić wstęp. Bardzo proszę. E, czy klientele, bo tam jest przecież cała drużyna. Mamy tutaj cudowną sprawę, bo mamy w jedynce fenomenalną kantylę tenorową zupełnie i cudowne rubato na słowie herc. Co tam się działo, jak orkiestra fantastycznie zatrzymała szła i dyrygent. To było kapitalne. Ozdobnik na ostatnim Libę też z pierwszymi skrzypcami, tak wypieszczony do granic możliwości. Jeżeli chodzi o Paminę, to tutaj małe rozczarowanie dla mnie ze względu na to, że abstrahuję od tempa, bo kwestia tempa, trudno nad nią dyskutować. Pewnie nie było to andante. Natomiast było coś, co dla mnie jest zawsze w słuchaniu troszeczkę trudniejsze, mianowicie ta milisekundy za późno reakcja orkiestry. Hasło Maestry wypodleść nie za późno. I tutaj właśnie było ten mini, mini, mini, czasami za późno, co mnie troszeczkę zastanowiło, ale na przykład ta końcówka e, im to o design, z takim pięknym oddechem, z takim pięknym czasem. Także doskonałe nagranie z pewnymi ale, ale bardzo malutkimi. Jeżeli chodzi o dwójkę, mniej płynie w głosie niż jedynka ariatamina. Bardziej otwiera góry, przez co szybciej dochodzi do wyższych dynamik, ma troszeczkę szerszą wibrację i w sumie daje to mniejsze zróżnicowanie dynamiczne. Jego jest dużo, w związku z tym nie idzie z kontrastami w dół, przez co jest mniej zróżnicowany niż w jedynce. Ale tak jak zawsze, niby mniej mi się podoba, ale sobie zanotowałem za takie powtórzone libę pianissimo za drugim razem milion dolarów. Wystarczy jedno Łukasz słowo, szasta. żeby mieć płytę na półce i nigdy się jej nie pozbyć. Tak zaśpiewa. Już się boję, bo dochodzimy do trójki, pamiętają Państwo. Tak. Nie, to jeszcze Pamina. Piękna Aha. barwa legato. Co mnie fascynowało? Atak bez ataku. To, że ona potrafiła zaczynać iście klarnetowym tonem. Takim po prostu wśliźnięciem się w dźwięk. Początki dźwięku zjawiskowe. Troszeczkę z tego Largetta zrobiła pieśń Malera w sensie takich właśnie bez czasów, jakiegoś to płynęło, no, ale słuchaliśmy sobie, było przyjemnie, prawda? No i trójka, doskonały tamino. I tutaj było połączenie tego otwarcia czasami gór, czasami troszeczkę większego jakiegoś akcentu, takiego poruszenia w głosie z cudownym filowaniem, z fenomenalnymi końcówkami. Jeżeli chodzi o paminę z nagrania trzeciego, cały kunszt towarzyszenia to jest to, żeby w tym sześć ósmych, żeby to trzy i sześć, tak jak przemawiał do nas wszystkich Wojciech Michniewski, żeby nie człapało. Żeby to nie było za głosem, tylko żeby to głos wspomagało, czyli było na granicy bycia przed. I w jakim sensie to tutaj było? Ta trzecia i szósta miara w tym sześć ósmych, kapitalna. Jak wiadomo dla Pamin to straszne, to górne B, prawda, które się powtarza po chwili. Tutaj to szczególnie za drugim razem było tak pięknie, kolorystycznie, tak wysoko, przyjemnie po prostu. I wielka inteligencja wokalna i perfekcyjna końcówka i na końcu też im to design, fantastyczne synchrony. Jeżeli chodzi o piątkę, tak jak mówię, bo jakby to jest wszystko jedność. Przepiękne. Przepiękne i to i uzasadniane użycie pianoforte. Pianoforte tak cudownie łączy się z klarnetami. Tak przedłuża dźwięk klarnetów. Tak przedłuża też dźwięk smyczków. Daje takie jakieś wewnętrzne echo. Jakbym mógł troszkę namieszać w naszej czasoprzestrzeni, to bym wyjął tenora z trójki i bym go przeprowadził do studia, do piątki. Bym powiedział, zróbmy to jeszcze raz. Mhm. Natomiast to, że Lendler i Waltz rodził się już niedługo po śmierci Mozarta, to, to w tym Largetto pokazano i to też pokazuje, jak ta muzyka jest cudownie otwarta, jak ją gramy dzisiaj, jak o niej myślimy dzisiaj i być może za 20, za 40 lat, jedno jest pewne, to będzie grane, będzie znowu inaczej. Bardzo Ci dziękuję. Alko, ja dobrze słyszałem, że y, Łukasz powiedział, że piątka przepiękna. Tak powiedział. Ja natomiast zastanawiam się, jak śpiewaczki przyjmują, czy jako komplement to, że brzmią klarnetowo. No, ja nie, ja, ja tego zachwycony plen. absolutnie. Tak. Ja bym się bardzo cieszyła z takiego To tak, to byłby dla mnie komplement. Jacek jest Tak. Ja, ja, ja, ja uwielbiam. Także wspomnimy tutaj oczywiście Polkę dziadek. Niech będzie, tak. Mhm. <laughs> Joanna. Spróbuję trochę przyspieszyć. Ehm. Dziękuję Ci bardzo. <laughs> Jedynka nadzwyczaj leciuśko jasno tenor bardzo konsekwentnie prowadził właśnie tą linię legato, o której wspomniał Łukasz. Brakuje mi jednak zachwytu nad zobaczonym obrazkiem. Było piękne śpiewanie, ale ja osobiście nie usłyszałam, żeby to była już miłość. Więc czas się dla mnie nie zatrzymał. Podobnie było w Aripaminy, pomimo, że była również bardzo kulturalnie, łagodnie prowadzona, końcówki nie były w jakiś sztuczny sposób wypowiedziane co się często nam zdarza. Była to bardzo fajna wersja, a ale chciałabym się móc zatrzymać, tak jak to zrobiłam w nagraniu numer dwa. Zatrzymałam się i w przypadku tenora, chociaż był on bardziej heroiczny i tutaj pretenduję do bycia raczej spintowym głosem. Piękne, dopiero drugie Łukaszu, góra i piano, bo wcześniej niestety wydaje mi się, że Tamino sobie mniej radził z ogromem swojego głosu, a Pamina radziła sobie ze wszystkim. Radziła sobie z tym atakiem, o którym Łukasz wspomniał. Jest to tak inteligentne śpiewanie, tak cudowne, jest na granicy obłędu, ponieważ ta śpiewaczka no, słynie z niesamowitego zrozumienia tekstu. Nie jest ono przeintelektualizowane, ale ta muzykalność jest porażająca. Oddech jest na granicy możliwości, radzi sobie z nim fenomenalnie, przy czym była to bardzo, bardzo spokojna, wolna wersja. Jeżeli ktoś woli wersję z piątki, ja to oczywiście uszanuję. Tym niemniej są to zupełnie inne stylistyki i szalenie się cieszę na kolejną rundę, bo mam wrażenie, że mogą te nagrania konkurować. Trójka. Tamino pełnia głosu, piękne też, heroiczne śpiewanie, ale było nieco z dalszego planu, podobnie jak w Paminie. I tu miałam problem, bo to było podobne śpiewanie jak do dwójki, jeżeli chodzi o Paminę, ale nie do końca umiałam uchwycić ten głos. On był też szalenie kulturalnie prowadzony, ale tak jakby trochę przychorowany, ja nie wiem, no miałam mnie dosyć w szczególności w górach. Piątka potrafił tam heroicznie i delikatnie. Było to bardzo fajne śpiewanie, szalenie mi się podobało. A tempo Paminy pozwalało na branie z kolei nadzwyczaj mało oddechów. I chyba jest to wersja z najmniejszą ich ilości w historii muzyki tej arii. Przy czym nie wiem, czy powinno się oddychać w środku wyrazu Hercyn. Zawsze mówiono mi, żeby jednak postarać się wziąć oddech przed i skończyć, bo tymczasem tutaj śpiewaczka chyba zrobiła to z premedytacją, bo znając ją to nie wierzę, żeby zrobiła to nieopatrznie. Czasami w górach była troszeczkę dla mnie za ostra. Na szczęście my Alku nie śpiewamy, w związku z tym możemy brać oddechy w każdym momencie. W połowie słowa hercen? Na przykład też. <laughs> Postaram się syntetycznie, bo Jacek zawsze przed anteną mówisz, że ja mówił syntetycznie przez znakomitych. Dzisiaj nie mówiłem tak. Po pozostałych jurorach. Mamy tutaj dwie emocje. Zakochanie się, ale w obrazku, to jest Tamino i zwątpienie w miłość tegoż w arii Paminy. No i pytanie, komu z tych śpiewaków wierzymy? Tak można za Stanisławskim powtórzyć, czy mu wierzysz? I Wchodzimy w dziedzinę szalenie subiektywną, ale ja muszę powiedzieć, że w pierwszym nagraniu ja obojgu państwu zdecydowanie wierzę, chociaż to jest estetyka emocji scenicznej bardziej rodem z kina czarno-białego niż z naszego dzisiejszego świata, ale to jest też bardzo przekonujące i z łezką wokół do takich nagrań wracam. Szczerze mówiąc najmniej, uwierzyłem obojgu państwu w nagraniu numer drugi przy całych zaletach wykonawczych tej interpretacji pięknie oddychającej orkiestrze nie przemówili do mojego serca przemówili zdecydowanie w nagraniu numer trzeci i to bardzo mocno. Chociaż ja nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem, czy też wielbicielem tego sposobu mikrofonizacji, jakie mamy w tym nagraniu. Takie z większej troszkę perspektywy, bo pozostałe nowe nagrania są na bliższych mikrofonach realizowane i jakoś lepiej mi się tego słucha. Może kwestia przyzwyczajenia, bo dzisiaj bardzo często w ten sposób właśnie nagrania są realizowane. No i mamy prawdziwe teatrum w nagraniu numer piąty. Też pewną większą łatwość w śpiewaniu, bo orkiestry grające na instrumentach historycznych troszkę niżej się stroją, więc śpiewakom jest łatwiej tutaj wyciągnąć góry, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o emocje, bo jak pomina zaczyna tym swoim ach, no to już wiemy, że ona rozpacza i to w taki sposób nawet przesadnie teatralny, ale mieszczący się w konwencji działa. Olgo poproszę Cię o podsumowanie. Będzie mi ciężko podsumować, bo ja tutaj chciałabym... Czyli co robimy? Dobrze, podsumuję. Oczywiście, Dziękuję. Nie, nie mam wyjścia. Zacznę oczywiście od piątki która nadal mnie najwięcej przekonuje, bo tylko w niej jednej czuję prawdę. W operze musi być prawda. Musimy uwierzyć, że mamy przed sobą dziewczynę młodą, a nie śpiewaczkę wagnerowską z najwyższej półki, która ma fenomenalny oddech, ale nie ma 14 czy 15 lat. Nie łka, nie rozpacza. A w piące ona dokładnie zrobi. Dlatego, że w piące dyrygen dokładnie wie, że w czasach Mozarta, Andante to było szybkie tempo. I 6 8 to raczej wskazuje na szybkie, potoczyste tempo. A również figura retoryczna suspiracja, na której cała aria jest zbudowana, czyli łkania. Ta, ta, ta, ta, ta. Powoduje to, że śpiewaczka musi podążać, bo ona musi w tym płaczu wyśpiewać to, co wyśpiewuje. I ona to dokładnie robi, znakomicie. Orkiestra jest elegancka, rewelacyjna, minko idąca, fenomenalny fagot również wychodzący ze swoimi motywami. Rozmarzony tenor wreszcie, zakochany, rozmarzony, młody tenor, który widzi dziewczynę w, i, i rzeczywiście jest szczęśliwy. W przypadku na przykład jedynki mieliśmy tenora fantastycznego, ale on jest cały czas smutny. On śpiewa, gdzie jest to Feuerbrennen, gdzie jest w ogóle to Liebesign. Więc ja już przestaję wierzyć takim nagraniom, które są po prostu sterylne, jeśli chodzi o emocje ale są fantastyczne z najwyższej półki, jeśli chodzi o śpiew. W dwójce i w trójce mieliśmy absolutnie przepiękne soprany, ale tak jak mówię, absolutnie to jest nie do uwierzenia. W dwójce mieliśmy super tenora, który dokładnie wiedział, co chce z tym zrobić, ze strzelistą barwą. Paminy mieliśmy w jedynce, z krystaliczną, przepiękną barwą, też z pięknym legatem taką dziewiczą, piękną barwą, ale te protamenta i ciągle rubatowanie, jakby spóźnianie się na frazę lub jej wyprzedzanie już trąci nam teraz manieryzmem, gdy słuchamy tego typu nagrań. Więc zadajemy sobie zawsze pytanie, czego w operze szukamy? Myślę, że również w piątce mieliśmy zrozumienie, czym jest nośnik tonacji, który był w czasach Mozarta bardzo potężnym środkiem wyrazu retorycznym. W arii Tamina mamy tonację esdur, w której jest trzybemole, która również ma symbolikę masońską. Natomiast w przypadku Paminy ona nam się odzywa w tonacji gemol, która według Matysona była najpiękniejszą tonacją świata, zastrzeżoną tylko do najpiękniejszych postaci. Więc myślę, że tu w tej piątce miałam to, czego w operze szukam. Co robimy? To znaczy, ja wiem, musimy pożegnać jedno nagranie. Co mi Tylko powiecie? Jedno teraz? Tylko jedno tak? jedno, tak? A ile chcesz? Łukasz? Znam, że teraz dwa rzeczy. Ja też. Aha. Mhm. Nie, ja to może jedno. Mhm. Spróbujmy jedno. Czyli? Ja rezygnuję z jedynki, bo szkoda ja. mi tenora w dwójce. Jedynka, jedynka. Jedynka. Co panowie? Ja dwójka. Dwójka. Ja dwójka. <laughs> ja, nie, nie żartujcie. No. Nie, ja w ogóle tak sobie pomyślałam, że szkoda, że tak mi się wydaje, że nie ma nagrania Norringtona, że nie ma nagrania e, Gardinera, że nie ma nagrania Arno-Kurta. <laughs> I to by, powinny być jakby dwa pojedynki, bo tu mamy tak trudny ten wybór stylistyczny, że rzeczywiście to jest nie do rozstrzygnięcia. Myślałam, że teraz odpadają dwa. Jak prawnik podważa e, procesów. I dla mnie jedynka lub dwójka piątka musi zostać, żeby była właśnie ten stylistyczny konflikt. Ale gdyby nie było konfliktu, to by się udało nie pojmować to wszystko jako jedną wielką, piękną całość i nie odrzucać ani jednego, ani drugiego. Czyli y, mamy dwa głosy na jedynkę i dwa głosy na dwójkę. Tak. tak. Mm -hmm. Zatem y, muszę w tej chwili poprosić Państwa, naszą publiczność zgromadzoną w studiu imienia Władysława Szpilmana o zdecydowanie, które nagranie dzisiaj odpadnie. Czy powinna odpaść jedynka? Proszę o podniesienie rąk i zagłosowanie. Przepraszam. <słuch> <słuch> Czy powinna odpaść dwójka? Czyli zdecydowali Państwo, że odpada nagranie numer jeden. Bardzo dziękuję za pomoc. Tak to jest z jurorami. Kto ukrywał się pod jedynką? Teraz ja muszę sprawdzić. Fritschoy. Alku, coś wiesz na ten temat? Obstawiam, że Ferenc Friczaj. ale głowy oczywiście nie dam. Daję. Ferenc Friczaj. Nagranie z Berlina z 1954 roku. Deutsche gramofon rok 1955. Taminem był Ernst Hefliger. Paminą Maria Stadler. Papagenem Dietrich Fischerdiska. No właśnie, mówiłem, że pieśni. <grymne> Papageną Liza Otto, a Królową Nocy Rita Steich. Stajd. To była nasza jedynka. Rias Kammerkor, berliński chór motetowy. Rias Symphony Orchestra Berlin, Ferenc Friczaj. To była nasza jedynka. Przed nami runda trzecia. Dziś przypominam w płytowym Trybunale Dwójki słuchamy czardziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czas na przeboje, czyli Papageno, do którego dołączy Papagena. Poproszę o nagranie numer dwa. Werseligkeit für mich, Werseligkeit für mich, Werseligkeit für mich. Dann schmecken wir trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als weiser mich freut und wie Belüsi sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen, des Lebens als weiser mich freun und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, is. Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Wenn viele viele, z Papagena i Papageny z drugiego aktu czardziejskiego fletu i z tej samej części opery piosenka papagena, Mädchen oder Weibchen. Poproszę o nagranie numer 3. Pampa genosich, o so ein sanftes Teuchen der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Der Seligkeit für mir trinken und essen, dann könnte ich mit Fürsten nicht messen. Des Lebens als Weiser mich freuen und wie im jung sein. Dann könnte ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als Weiser mich freuen und wie im jung sein. sein. Im Elisium sein. Im Elisium sein. Oh, Papageno, żeby odetchnąć po przykrych przejściach, prosi tylko o szklanicę wina i pod wpływem napoju ponownie zaczyna marzyć o jakiejś ślicznej dziewczynie, a w duecie pyta Papagenę, czy jesteś teraz całkiem moja? No to papagena odpowiada tak, teraz jestem cała twoja. Poproszę o nagranie numer 5. Liniakty dla mnie. Dan smakuje mi trzynkę, um'kessen. Dan, kiedyś, z miłym przyjacielem, z miłym przyjacielem, z miłym przyjacielem, z und przyjacielem, z sein. Dann z ich przyjacielem, z Es lieben sei's reise, my Frau, und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Im Elysium sein.